Rozdział dziewiąty W ciemności słyszą głos Chrystusa ogłaszający zagładę wielu miast i ludzi ze względu na ich niegodziwość. Jezus Chrystus mówi im, że jest Synem Boga i że w Nim wypełniło się prawo Mojżesza. Zachęca wszystkich, aby przystąpili do Niego i zostali zbawieni. I stało się, że wszyscy mieszkańcy tego kraju usłyszeli głos. Biada, biada temu ludowi i ludziom na całym świecie, jeśli się nie nawrócą, gdyż diabeł śmieje się, a jego aniołowie cieszą, widząc zabitych synów i córki mego ludu, którzy zginęli z powodu swej niegodziwości i występków. Oto spaliłem to wielkie miasto Zarachemla i jego mieszkańców. Nakazałem, aby głębiny morza pochłonęły to wielkie miasto Moroni i aby jego mieszkańcy utonęli. Zasypałem ziemią wielkie miasto Moronichach Razem z mieszkańcami Abym nie musiał patrzeć na ich niegodziwość i występki I aby krew zabijanych przez nich proroków i świętych Nie wołała więcej przeciw nim I nakazałem, aby czeluście ziemi pochłonęły miasto Gilgal i jego mieszkańców I zatopiłem miasta Onichach, Mokum i Jerozolima Razem z mieszkańcami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 i nakazałem, aby wielkie miasto Jakubugat bugat zamieszkałe przez lud króla Jakuba spłonęło z powodu grzechów i niegodziwości jego mieszkańców, albowiem przez swe tajemne morderstwa i sprzysiężenia stali się tak niegodziwi, że żaden lud na całym świecie nie dorównał im w niegodziwości. To oni odebrali pokój memu ludowi i zniszczyli ustrój tego kraju. Dlatego nakazałem, aby się spalili i zostali usunięci sprzed mego oblicza, by krew zabijanych przez nich proroków i świętych nie wołała więcej przeciw nim. I nakazałem, aby miasta Laman, Josz, Gat i Kiszkumen spłonęły razem z mieszkańcami, którzy w swej niegodziwości wypędzali proroków i kamieniowali tych, których do nich posłałem By świadczyli im o ich niegodziwości i występkach Oto, ponieważ ich wypędzili Także nie było pośród nich żadnego sprawiedliwego Zesłałem na nich ogień i zniszczyłem ich Abym nie musiał patrzeć na ich niegodziwość i występki I aby krew proroków i świętych Których do nich posyłałem Nie wołała więcej przeciw nim i nawiedziłem ten kraj i jego mieszkańców wielkim zniszczeniem i wielką zagładą z powodu ich niegodziwości i występków. Wy wszyscy, którzy zostaliście oszczędzeni, ponieważ jesteście od nich sprawiedliwsi, czyż nie powrócicie teraz do mnie? Czyż nie odstąpicie od swych grzechów i nie nawrócicie się, aby mógł was uzdrowić? Zaprawdę. Opowiadam wam, że jeśli przystąpicie do mnie Będziecie mieli życie wieczne Oto czekam na was z miłosierdziem I kto przyjdzie do mnie przyjmę go I błogosławieni są ci, którzy do mnie przystępują Oto jestem Jezusem Chrystusem, Synem Boga Stworzyłem niebo i ziemię i wszystko co zawierają Byłem z Ojcem od początku Jestem w ojcu, i ojciec jest we mnie, i przeze mnie ojciec wsławił swoje imię. Przyszedłem do swoich, i zostałem przez nich odtrącony, i sprawdziły się słowa Pisma Świętego o moim przyjściu. I tym, którzy mnie przyjęli, umożliwie stanie się synami Bożymi. Umożliwie to wszystkim, którzy uwierzą w moje imię, albowiem przeze mnie następuje odkupienie i we mnie wypełniło się prawo Mojżesza. Jestem światłem i życiem świata. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Nie złożycie mi więcej krwawych ofiar ani ofiar całopalenia, gdyż nie przyjmę żadnej krwawej ofiary ani ofiary całopalenia. Waszą ofiarą dla mnie będzie skruszone serce i pokorny duch, i kto przyjdzie do mnie ze skruszonym sercem I w pokorze ducha Ochrzczę go ogniem ducha świętego Tak samo jak ochrzciłem lamanitów Ze względu na ich wiarę we mnie Gdy się nawrócili I zostali ochrzczeni ogniem ducha świętego A nie wiedzieli o tym Przyszedłem na świat Aby przynieść odkupienie światu I uwolnić świat od grzechu Dlatego kto się nawróci i przyjdzie do mnie jak małe dziecko, przyjmę go, gdyż z takich składa się Królestwo Boże. Za takich umarłem i z zmartwychwstałem, dlatego nawróćcie się i pójdźcie do mnie z krańców świata, a zostaniecie zbawieni.